Dziękuję Bogu, że mogę być znowu u was tutaj. Nawiązując do metaforyki warzywnej, która dzisiaj gości, ten 22 maja, kiedy Paweł zadzwonił, to na usta cisnęły się słowa Atofeler, prawda? Taka, Taka sytuacja z, z, tymi, z tymi terminami. No ale tak też gorączkowo szukałem, słuchając tego nieoczekiwanego początku, jakiegoś warzywa w Nowym Testamencie, żeby... Tutaj zabłysnąć i nie mogę nic znaleźć. Jedyne, co mi przyszło do głowy, że słaby jarzynę jada. <grytanie> tak. Myślę, że czytając Biblię warto przypominać sobie o mądrości Bożej. O tym, że Bóg jest mądrością i dając nam Stary i Nowy Testament yy, uczynił to w sposób bardzo mądry, który możemy odkrywać wtedy, kiedy wnikliwie czytamy te teksty. Mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że Biblia jest to dzieło Boga, ale też i człowieka. Bóg natchnął autorów biblijnych, pozostawiając im wolność, nie, wiem, nie łamiąc ich charakteru, temperamentu, predyspozycji, możliwości intelektualnych. Widać to wtedy, kiedy zaczynamy w sposób bardziej wnikliwy studiować te teksty. I ponieważ tak jest, to wydaje się, że jest rzeczą bardzo ważną, jeżeli myślimy o poważnym studiowaniu słowa, brać pod uwagę również no właśnie, kontekst historyczny tego tekstu. I pewnie gdybym zapytał was, czy sądzicie, że poznawanie kontekstu historycznego, nie wiem, na przykład Nowego Testamentu jest ważne, to pewnie powiedzielibyście, że tak. Może zastanawialibyście się, czy to ma sens, ale pewnie powiedzielibyście, że tak. Ja bym chciał na początek, bo będę mówił o czym innym, ale pokazać na ile właśnie ta perspektywa takiego czytania z tym kontekstem historycznym jest ważna czasem. Wszyscy wiemy o tym, że Nowy Testament pełen jest cytatów starotestamentowych, tak? zwłaszcza proroctw starotestamentowych. W naszych rozmowach pewnie też i, i ewangelizacyjnych nawiązujemy do tego, przywołując różne miejsca, które bez większego problemu jesteśmy w stanie w Nowym Testamencie znaleźć. Ja bym chciał wam pokazać, jak właśnie Biblia jest skonstruowana, tak? Jak, jak Bóg pozwalał tym autorom biblijnym używać swojego rozumu do tego, żeby w odpowiedni sposób pewne rzeczy przekazywać. Jest takie miejsce w Ewangelii Mateusza, bardzo znane w drugim rozdziale, szóstym werseciem. Ja pozwolę sobie przeczytać. I ty, Betlejemie, ziemiojudzka, Wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wcale nie jesteś najmniejsze, Betlejemie, między książęcymi miastami. Mamy tutaj do czynienia z cytatem starotestamentowym z księgi asza Z księgi Michała, piąty rozdział, drugi werset. Możecie sobie otworzyć. Jeśli chcecie, jeśli nie, to ja odczytam i posłuchajmy uważnie, jak w Starym Testamencie brzmi to miejsce. Ale Ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich. Kiedy sobie porównamy cytat Ewangelisty z Mateusza, z drugiego, słyszymy, tutaj chciałbym na tym miejscu się skupić, słyszymy Betlejemie, wcale nie jesteś najmniejszy. W księdze Michała czytamy Betlejemie najmniejszy z okręgów ludzkich. Chrześcijaństwo jest w ostatnim czasie, mam wrażenie, dość mocno atakowane, tak, i, i, i tego typu sytuacje też przywoływane są w tych atakach ludzi, którzy... No, próbują zdyskredytować m.in. wiarygodność pism biblijnych no i pokazują takie miejsca po to, żeby pokazać, zobaczcie, co tutaj, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Przecież w księdze a Betlejem jest najmniejsze. Tutaj ewangelista, cóż, pomylił się pewnie w drugim rozdziale, zupełnie odwrotnie przedstawia sytuację. Ale jeżeli przestudiujemy głębiej to miejsce, okazuje się, że to jest właśnie... Ten moment, kiedy nasza znajomość kontekstu historycznego i świadomość tego, że Bóg współpracował z autorami biblijnymi, no przydaje się. Ewangelista Mateusz, i to nie jest jedyne miejsce, które w Ewangeliach znajdziemy w ten sposób pokazane, postępuje w zgodzie z tym, jak starożytni rabini, egzegeci, interpretatorzy Starego Testamentu postępowali w tamtym, w tamtym czasie, Widzimy to choćby czytając takie komentarze w zwojach kumrańskich, w tak? takim zbiorze wielkiej bibliotece, którą udało się odkryć pism, to z, pism hebrajskich, w tym również pism starotestamentowych. Znajdujemy tam i teksty biblijne i komentarze. I co się, co się okazuje? Że ludzie, ci Żydzi tamtego czasu, czytając Stary Testament, Próbowali interpretować go tak, jak powinno się go właściwie interpretować, jako żywe słowo. Czy nie interesowało ich to, że fragment biblijny dotyczył w pierwszym rzędzie jakichś zdarzeń mających miejsce powiedzmy 500 lat temu, tylko zastanawiali się, w jaki sposób Bóg chce w tym momencie to żywe słowo, żeby zadziałało w tym danym kontekście, w danych okolicznościach, z jakimi mają do czynienia. Tamte czasy to nie są czasy też praw autorskich i, i, i tego typu historii. Jeżeli dzisiaj, nie wiem, ktoś, z, pewnie studiowaliście, czy pisaliście jakieś prace, jeżeli ktoś chce się odnosić i cytować kogoś innego, to żeby nie narazić się na zarzut plagiatu, powinien zastosować przypis, prawda, w którym odwołuje się do danego miejsca. W starożytności to nie działało. Można było cytować nie odwołując się, a można było też zrobić tak jak tutaj, zinterpretować dany cytat w świetle tego, co się, co się zdarzyło. Pewnie gdyby ewangelista pisał dzisiaj swój tekst, wpasowałby się w konwencję współczesną, zrobiłby tak. W księdze Michała, w piątym rozdziale, drugim wersecie, Betlejem opisane jest jako najmniejsze z okręgów ludzkich. Ale w międzyczasie zaistniały pewne bardzo ważne okoliczności, Mianowicie w Betlejem narodził się Mesjasz, Zbawiciel Świata. W związku z tym należy powiedzieć, że te okoliczności, pojawienie się żywego Boga właśnie w tymże Betlejem powoduje, że powinniśmy zrozumieć, że Betlejem już nie jest najmniejszym z okręgów ludzkich. Tutaj właśnie pojawiłby się ten przypis. Tak? Narodziny Mesjasza, Zbawiciela w Betlejem powodują, że Cytat z Księgi Michała należy zinterpretować. Czyli ten cytat staje się jednocześnie interpretacją. tak? Nie ma tutaj żadnej sprzeczności, jest normalny zabieg egzegetyczny. Jeśli tego nie wiemy, to pewnie mamy jakiś problem, tak? czy trudno byłoby nam wytłumaczyć działanie ewangelisty. Także jest wiele takich miejsc, między innymi związanych z cytatami Testamentowymi w Nowym, gdzie widzielibyśmy bardzo podobny, mechanizm, czyli to cytowanie staje się jednocześnie interpretacją w świetle tego, co się już zdarzyło. W drugim liście do Koryntian 314 16 Paweł pisze, myślę, że jest to doskonała ilustracja tego obrazu, kiedy mówi o Żydach czytających Stary Testament. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, Gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Ta zasłona jest zdjęta w Chrystusie. I w Chrystusie jesteśmy w stanie interpretować Stary Testament i rozumieć jego właściwy sens. I jesteśmy wtedy też w zgodzie z tą praktyką no, z pierwszego wieku, z tamtych starożytnych czasów, praktyką interpretacji. Pisma Świętego. Na wstępie chciałbym zacząć tym właśnie przykładem, po to, żeby nam uzmysłowić, jak ważne jest sięgnięcie gdzieś tam w głąb, w te mroki historii, byśmy powiedzieli, po to, żeby jeszcze lepiej rozumieć to żywe słowo i interpretować je w nowym czy właściwym świetle. A ja chciałbym dzisiaj, właśnie idąc tym tropem, podzielić się paroma takimi refleksjami, które no od pewnego czasu za mną chodzą. No wydaje się, że są dość istotne. Mianowicie, i to ciekawe, bo widzę, że was również nurtuje kwestia tego, czym jest Kościół, jak powinien funkcjonować Kościół. Próbowałem zgłębiać ten temat przyglądając się kartą Nowego Testamentu i parę takich myśli chciałbym wam przedstawić. Zacząłbym od samego słowa, tak jak, jak to już zostało wspomniane, jestem filologiem, więc nie mogę wytrzymać bez jakiegoś wyjścia od, od słowa, prawda, od czegoś, co dla mnie jest konkretne, takie namacalne, mimo że wydawać by się mogło ulotne, ale... Ale jednak. Samo słowo, tym razem polskie na początek, słowo kościół, tak? Słowo kościół. Nie wiem, czy zastanawialiście, czy może słyszeliście kiedyś o etymologii tego słowa, co ono na samym początku znaczyło? Słucham. Jest to, jest to zapożyczenie, jest to zapożyczenie, które przyszło do języka polskiego. No, właściwie z języka staroczeskiego, co nas nie dziwi, bo chrześcijaństwo tam przez Czechy do nas dotarło, prawda? Kostel jest czeski, ale kiedy sięgniemy jeszcze głębiej, okazuje się, że pod spodem jest łacina. Jest takie słowo castellum, castellum łacińskie, które też w innej odsłonie w języku polskim jako kasztel funkcjonuje. I to kastellum, czy ten kasztel, yy, oznacza. Nie mniej, nie więcej, tylko miejsce obwarowane. Twierdza. Tak, czyli takie miejsce, gdzie możemy się schować, wtedy, kiedy nie wiem ktoś nas atakuje, prawda? Jak popatrzymy na stare, nie wiem, romańskie kościoły, właśnie, takie kasztele, to widać, jakie one mają grube mury, małe okna, po to, żeby można było się właśnie skutecznie bronić. No i to słowo kościół zdominowało nasz język polski. A zapewniam was, że to, w jaki sposób sobie coś nazywamy, to bardzo często przekłada się też na nasz sposób funkcjonowania i postępowania z tym czymś, co sobie nazywamy. I to jest ciekawe, że to rozumienie Kościoła, takie rozumienie Kościoła, no nie wynika z Nowego Testamentu, z Biblii, prawda, takie właściwie budynkowo-schronieniowe jakieś rozumienie. Mam wrażenie, że często tak, takie nasze rozumienie gdzieś w nas jest głęboko. Tak? Przychodzę do kościoła, który utożsamiam z budynkiem i tutaj nareszcie czuję się swobodnie, prawda? mogę się odgrodzić od tego złego świata y, poprzez mury tak? cieńsze czy grubsze, ale jednak, ale jednak mury. Pewnie wiecie, że nowotestamentowe słowo, y, które no, opisuje kościół, to jest eklesia klesija, taki rzeczownik, który pochodzi od czasownika i takiego przyimka do, nie, do niego doczepionego z przodu. Czasownik jest kaleo i znaczy wołać, tak? Najszersze znaczenie tego to jest wołać. A z przodu jest ek, czyli sugeruje taki ruch, najczęściej przy czasownikach ruchu on się pojawia. Kiedy wychodzę skądś, tak, To wychodzę ek, skądś tam, prawda? Więc ekklesia to jest takie wywołanie, tak można byłoby powiedzieć. Nazywamy to zgromadzeniem, czyli patrzcie, że pierwsza rzecz, jaka z tego biblijnego słowa wynika, że rozumienie ekklesia, rozumienie kościoła nie wiąże się z budynkiem w żaden sposób, tak? W żaden sposób z miejscem, a z ludźmi, ze zgromadzeniem wiernych. 114 razy występuje to słowo w Nowym Testamencie, czyli bardzo często to pokazuje, że jest ważne. Raz pojawia się nawet w takim neutralnym zupełnie sensie w Dziejach Apostolskich 19, 32, gdzie oznacza po prostu zgromadzenie ludzi, kogoś, kto się spotkał w jakimś miejscu. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie... Eklesija odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. Nie jest to obraz zboru chyba, tak, miejmy nadzieję, raczej jakiegoś zamieszania ulicznego, też w tym właśnie kontekście to słowo eklesija się pojawia. Także do tej pory wszyscy wiemy, pewnie wszyscy jesteśmy świadomi tego, że tak to wygląda. Tutaj przechodząc jeszcze na chwilę do języka polskiego, o wiele lepszym rzeczywiście tłumaczeniem greckiego eklesja jest słowo zbór. Gdzie mamy to zebranie i jest nawet z przodu to z, które gdzieś tam może sugerować to greckie, greckie ek, i co ciekawe, no jeszcze w XVI wieku słowo zbór było używane w polszczyźnie na określenie, no właśnie, tego co dzisiaj nazywamy kościołem. Także też w kościołach katolickich mówiono o zborach. Dopiero te zdarzenia reformacyjne spowodowały, że takie tutaj rozszczepienie nastąpiło. Protestanckie są zbory, a katolickie są kościoły czy protestanci nie mają problemu, żeby nazywać się kościołem, ale katolicy nie powiedzieliby o swojej parafii bur, tak w żaden sposób nie, nie przyszłoby im to pewnie y, do głowy. Także w staropolszczyźnie lepiej to było i w starych wydaniach, w starych tłumaczeniach Biblii będziemy znajdować często słowo zbór, tam gdzie po grecku jest eklesja. Ale to są rzeczy, myślę, oczywiste, wszyscy z nas to wiedzą, co powiedziałem, Bardziej interesująca rzecz okazała się, kiedy zacząłem m.in. pod wpływem jednego z jednej z prac, jednego z pastorów kościoła zielonoświątkowego zboru we Fromborku Wojciecha Gajewskiego, który napisał bardzo ciekawą książkę, to była jego praca habilitacyjna właśnie o kościele. Nie wiem, czy się spotkaliście, jeśli nie, to polecam, mimo że jest to poważnie brzmi, rozprawa habilitacyjna, to naprawdę da się czytać czytałem straszniejsze rzeczy, jeśli chodzi o warstwę językową. Więc tutaj też jestem wdzięczny wielu jego obserwacjom, które tutaj robię przypis teraz, używam też ich w tym momencie. Zresztą on o tym wie i bardzo się cieszy z tego powodu. Otóż zaczęły zastanawiać mnie takie miejsca, jak? Ja tutaj zacytuję pięć takich miejsc. Najpierw z dziejów apostolskich 12.12. 12. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Drugie miejsce z listu do Rzymian 16.5. Mało kto czyta 16 rozdział listu do Rzymian, prawda? Tam same pozdrowienia są i właściwie po co to czytać. Ja lubię czytać, bo tam jest takie miejsce pozdrów filologa, Mnie takie imię, ale no nie tylko, nie tylko z tego względu. W piątym wersecie czytamy tak. Pozdrówcie pryskę i akwile, także zbór, który jest w ich domu. List do Kolosan 4,15. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w jego domu. Ciekawy problem tekstowy z tym Nymfasem, Wielu biblistów sądzi, że to nie Nymfas, tylko Nymfa, kobieta. Inne miejsce, list do Filemona, drugi werset. I do Api, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego i do zboru, który jest w twoim domu. Dzieje apostolskie 16-15. A gdy została ochrzczona, chodzi o Lidię, także i dom jej prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, Wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. No i to jest pięć cytatów, można byłoby przytoczyć ich znacznie więcej. A co je wszystkie łączy? Jedno słowo, tak, które tutaj e, się pojawia, to słowo brzmi po grecku oikos, oikos. Żeby znowu do polszczyzny się odwołać, wszyscy wiemy, co to jest ekonomia, prawda? E, wyraz jest grecki, oikonomia, oikonomia czyli zarządzanie domem, prawda, stąd gdzieś tam wyewoluowało może w zupełnie inne czasem przestrzenie, ale jest ojkos. I zastanowiło mnie to, że ta eklesja tak, rozumiana jako właśnie to zgromadzenie wiernych, pojawia się tak często w kontekście ojkos, w kontekście domu, zbór, który jest w jego domu. To kilkakrotnie nam wybrzmiało przed chwilą. No jest to bardzo zastanawiające. Ja nigdy wcześniej być może też za zdrowie, pozdrowień czytałem, prawda? Nie zastanawiałem się nad tym, ale okazuje się, że prowadzi nas to znowu w te takie, to powiedzmy, mroki historii. Pokazuje nam, jak pierwszy kościół chrześcijański funkcjonuje. I postanowiłem pójść tym tropem i pogłębić, tą sprawę, zobaczyć jak w Nowym Testamencie Kościół działał i czy my dzisiaj możemy się czegoś z tego właśnie nauczyć. No więc pierwszy tutaj trop jaki, jaki jest, no to trzeba byłoby sprawdzić, jeżeli dom, to jak taki dom w ogóle w tamtym czasie, przenosimy się już, żeby zaznaczyć z takiego kontekstu semickiego na kontekst bardziej grecko-rzymski, bo tutaj oczywiście Domy, funkcjonowanie domów, architektura domów jest zupełnie inna w tej przestrzeni semickiej, a inna w grecko-rzymskiej. Jeszcze zanim przejdę dalej, to a propos tej semickiej. To jest też ciekawa rzecz, którą z domem możemy powiązać, jak są opowieści, kiedy czytamy opowieści o narodzinach Jezusa, i mamy ten taki obraz, który przez tradycję jest utrwalany tego, że Jezus urodził się gdzieś w jakimś miejscu, takim dość ponurym, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie, prawda? Jest taka historia. A jak sobie tam poczytamy dokładnie i zweryfikujemy to, co wiemy na temat domów semickich, okazuje się, że Jezus się urodził w domu, tak? w jednym z pomieszczeń domowych, Właściwie można powiedzieć w pokoju gościnnym, ale to zupełnie inna historia. Nie chcę, nie chcę w to wchodzić i, i rozwiązywać, ale zapewniam was, że jak weźmiemy pod uwagę kontekst i dom, to znowu wyjdą nam zupełnie inne rzeczy, niż byśmy się spodziewali, no, żyjąc w pewnym takim rytmie przez tradycję pewną nam wytyczanym. Ale okej, okay, wracamy do, do, do grecko rzymskiego domu, no to może być taki dom, który znajdujemy na kartach Nowego Testamentu w drugiej części jedenastego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, gdzie wieczerza pańska się odbywa, prawda? Pamiętamy te sceny, gdzie Paweł w bardzo ostrych słowach zwraca się do Koryntian mówiąc o tym, że no niektórzy są już pijani, a inni głodni, że to wszystko się odbywa nie tak jak powinno. Wszystko wskazuje na to, że odbywa się to w typowym takim grecko-rzymskim domu, pewnie dużym domu, pewnie domu bogatego człowieka. Wiemy, że w Koryncie byli bogaci ludzie, jak choćby skarbnik miejski, tak, o którym się dowiadujemy z początkowych rozdziałów. Kto wie, może to jego dom. Parę słów o takim, o takim domu. Idziemy ulicą Koryntu, powiedzmy, widzimy mur, w murze jest brama, otwieramy tą bramę, mamy prawo wejść do tego domu bez większego, bez większego problemu. Znajdujemy się na dziedzińcu, który prowadzi do budynku, gdzie znowu wchodzimy dalej, najczęściej znajdujemy się w pomieszczeniu z tak zwanym atrium, czyli takie niezadaszone miejsce, dookoła można spotkać ludzi tak przychadzających się, rozmawiających ze sobą. Po bokach, w różnych miejscach jest wiele pomieszczeń. Najczęściej są to pomieszczenia gospodarcze dla niewolników, kuchnia, prawda, różne magazyny. Idąc dalej zaczynają się miejsca, gdzie spożywa się posiłek. To pewnie tam chrześcijanie koryncy go spożywają. Jest jedno pomieszczenie, gdzie spożywa posiłek pan domu, pani domu, na jego najbliżsi, być może jacyś specjalni goście i są sypialnie, tak. dość duży kompleks budynków, co może zwrócić naszą uwagę tutaj, kiedy porównamy sobie tamten dom, powiedzmy z jakimś naszym domem typowym, to gdybyśmy tam weszli z tej ulicy, spotkalibyśmy pewnie mnóstwo ludzi, Spotkalibyśmy mnóstwo różnych ludzi i ten dom żyłby, jego przestrzeń byłaby, no powiedzmy, nawet większa niż byśmy się mogli spodziewać. I wszystko wskazuje na to, że w takich domach właśnie, to, to o takich domach mówi nam Nowy Testament, kiedy odwołuje nas do spotkań Eklesji. Także ta Eklesja pierwsza spotykała się w takich domach, w domach bogatych ludzi. To będzie miało bardzo ciekawe konsekwencje dla naszego myślenia o Kościele w ogóle. Zanim do nich przejdę, to tylko jeszcze jedna sprawa. No wiadomo, nie wszyscy są bogaci, nie wszyscy w tamtym czasie zwłaszcza mogą taki dom mieć. Więc co się dzieje, kiedy mamy eklesję chrześcijańską złożoną z ludzi biednych? Tak? No i tutaj domyślamy się, że no na przykład w większych miastach czy w miastach portowych mogli się spotykać w tak zwanych insulach, to były takie można powiedzieć, kamienice wielopiętrowe z małymi mieszkankami jedno-dwupokojowymi i, i spodziewamy się, że, że ci biedniejsi mogli również w takich miejscach się spotykać. Nie ma mowy o jakimś osobnym budynku, prawda? Te pierwsze eklezje nie spotykają się, nie, nie, nie, nie wpadają na pomysł na to, żeby zbudować jakiś budynek po to, żeby tam organizować życie chrześcijańskie wokół tego budynku tylko wszystko się dzieje albo w ojkosach właśnie tych takich domach albo ewentualnie no, właśnie w tych kamienicach, w kamieniczkach czy jakkolwiek to nazwać aczkolwiek znajdujemy takie miejsca w Nowym Testamencie które wskazują na to, że jakieś budynki były wykorzystywane na przykład w dziejach apostolskich 19.6 czytamy tak a gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi pa Paweł, tak? odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez dwa lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. No, Czyli znamy strategię Pawła. Tak? On naucza w synagodze. Kiedy już nie mogą go słuchać, to go wyrzucają i wtedy co robi? Tak jak w Koryncie przechodzi do domu najczęściej, prawda? Właśnie w Koryncie jeszcze zadziałał tak sprytnie i przeniósł się do domu sąsiadującego z synagogą, także musiało to być denerwujące dla tych, którzy go z tej synagogi wyrzucili. Ale tutaj widać znowu nastąpiło jakieś nieporozumienie i tym razem miejsce publiczne jest wynajmowane, tak? więc znajdujemy takie miejsca, aczkolwiek są to działania wyjątkowe. Rodzi się też pytanie, jeśli eklezje spotykały się w ojkosach, w tych domach, to jak to było? Czy spotykali się tylko i wyłącznie w tych ojkosach, czy powiedzmy Rzym, tak? Jak poczytamy te pozdrowienia, chrześcijanie, ta eklezja rzymska składa się z iluś tam ojkosów, z iluś tam domów. Czy oni kiedykolwiek spotykali się razem? Znowu tekst dziejów apostolskich mówi, że to się zdarzało w jakichś przypadkach. Dzieje apostolskie 14, 27 kiedy po ich powrocie zebrała się cała tamtejsza gmina, opowiedzieli, ile to Bóg przez nich zdziałał. Także to wygląda na to, że mamy tutaj spotkanie wszystkich eklezji i jest to też możliwe. Czy możemy pójść dalej i to spróbować pogłębić? Bo zobaczcie, wygląda na to, i tak jak patrzymy na strategię Pawła ewangelizacyjną, to tak jak przed chwilą mówiłem, Paweł, co on robi? Paweł nie przyjeżdża do Koryntu, nie wpada na pomysł, dobrze, teraz zbierzemy pieniądze, zbudujemy jakiś budynek i zaczniemy działać wokół niego. Tylko Paweł przyjeżdża, idzie do synagogi, jest to dla niego naturalne miejsce, tam go wpuszczają, pozwalają mu nauczać, nie ma problemu. No dopóki się nie zaczynają te tarcia i znowu Paweł nie buduje czegoś, tylko idzie do ojkosp bo to jest coś, co jest naturalne dla tamtego porządku społecznego. Jeżeli tak jest, to wyglądałoby na to, że Paweł zaczyna nabudowywać, ewangelizować, wykorzystując to, co zastał, ten porządek, który zastał, a nie wytwarzać jakieś nowe byty. Jeśli tak, to zastanówmy się chwilę, jak taki ojkos, jak taki dom mógł funkcjonować, jakie były jego wymiary takiego społecznego funkcjonowania. Ja sobie tutaj wynotowałem sześć. Mówię tutaj o typowym ojkosie grecko-rzymskim, pogańskim, bo na tej bazie na przykład Paweł pracuje ewangelizując. Wymieniłem sobie sześć sfer, które nam poka pokażą, co to jest ten ojkos w Nowym Testamencie. Pierwszy to jest sfera religijna. Za chwilę je rozwinę. Druga to będzie taka, która jest ważna, która jest nam zupełnie obca w naszym myśleniu. Tak zwane relacje patron-klient. To za chwilę powiem, o czym, na, na czym rzecz polega. Trzecia kwestia, no relacje między żoną-mężem, tymi, którzy stoją na czele takiego ojkos. Czwarta sfera dotyczy relacji tych męża i żony do dzieci. Piąta to są wspólne posiłki, które organizują życie ojkosu. I w końcu szósta sfera, która też nam jest obca, to są niewolnicy. Nie wiem, czy ktoś z was ma niewolników w domu? Nie, nie widać. Ale to jest ta, to jest ta rzeczywistość, tak? To jest ta rzeczywistość tego kontekstu, kontekstu historycznego. Pierwsza rzecz, jeszcze zanim przejdę do pierwszej sfery, Mówiłem o tym, że z ulicy do takiego ojkosu wejdzie każdy. I to też pokazuje pewną różnicę w świadomości, w myśleniu o tym, czym jest dom. Dla nas dom, mój dom, to jest moja twierdza w zasadzie, prawda? Tutaj to brytyjskie powiedzenie się zazwyczaj sprawdza, chociaż u nas w Polsce jeszcze nie jest tak źle, ale gdybyśmy, nie wiem, pojechali do Holandii, dajmy na to, to, żeby wejść do czyjegoś domu, to musielibyśmy bardzo długo pracować nad tym, żeby dostać zaproszenie, odpowiednią godzinę, trzeba by się zmieścić w godzinach od do, prawda? Jest inna, inna mentalność, to tam, tam zupełnie ten dom jest twierdzą, można by powiedzieć. W Polsce myślę, że jeszcze nie aż tak. Niemniej jednak my rozdzielamy sferę domową, jako sferę prywatną, od sfery publicznej. Czy... Jeszcze inaczej mówiąc, oddzielamy sferę taką profanum od sakrum. Jak przychodzę do domu, to zrzucam wszystkie maski, wszystkie role, które są ode mnie wymagane w życiu, prawda, na, na zewnątrz i wracam do takiego spokojnego, spokojnego miejsca. Dla tamtych ludzi tak nie jest. To tak nie działa. To oni w ogóle nie potrafią rozdzielić sakrum od profanum. Wszystko jest zanurzone w jakimś świecie sakrum. Mówię o poganach w tym momencie. Dla nich wszystko jest z jakąś sferą religijną powiązane i również dom. No i właśnie ten dom, zwłaszcza rzymski, to jest ośrodek religijności. Wyobraźcie sobie, w każdym domu takim typowym znajdowała się taka, powiedzielibyśmy dzisiaj, kapliczka nazywała się lararium, z tak zwanymi larami, czyli figurkami przodków. I tym figurkom przodków oddawano cześć religijną poprzez działania ojca rodziny. I każdy domownik był zobowiązany do tego, żeby taką cześć, taki kult religijny tam sprawować, tak? Czyli właśnie codziennie jakaś ofiara, alibacja, coś takiego tam miało miejsce, to było dla nich naturalne, że w domu ta przestrzeń religijna również no, ma swoje miejsce. To jest dość ciekawe, bo też właśnie ten właściciel, możemy go nazwać z grecka Kyrios, znane słowo pewnie Kyrios, czyli pan, właściciel, właściciel domu, tak? Bo Kyrios w Nowym Testamencie to nie tylko pan w sensie mesjańskiego tytułu, Jezusa, ale również po prostu właściciel jakiegoś, nie wiem, miejsca, czegoś. Kirieja albo Kiria to jest pani domu i to oni, właśnie Kyrios, decyduje o tym, jaka religijność w danym domu panuje. Stąd pamiętacie na przykład siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze o tych małżeństwach mieszanych, Mówi o niewchodzeniu w jedno jarzmo i tak dalej, czy też o tym, czy należy zostawiać tego niewierzącego współmałżonka, czy nie. To był bardzo ważny problem, bo wyobraźcie sobie, jeśli powiedzmy taka kryja zostałaby chrześcijanką, a Kyrios rządzi, przychodzi ten moment złożenia ofiary przed lararium, i co się dzieje? Krije może boleć głowa jednego dnia, drugiego, ale nie codziennie, prawda? I trzeba tutaj się opowiedzieć, tak? Coś, coś trzeba zrobić. A Kyrios, zwłaszcza w rzymskim porządku, to jest taki człowiek, który ma pełną władzę nad domownikami, nawet władzę życia i śmierci. Czyli no, może zabić kogoś, nie poniesie konsekwencji, nie poniesie żadnych konsekwencji, ponieważ prawo rzymskie mu pozwalało na tego typu działania. Można sobie wyobrazić jakiegoś szalonego paterfamilias, który w ten sposób postępuje. Ale widzimy, że tutaj mogą nastąpić tarcia, no bo tutaj trzeba, trzeba pokazać, stając się chrześcijaninem, chrześcijanką, że coś się zmienia. Z drugiej strony, jeśli Kyrios stawał się chrześcijaninem, a to też zmieniała się sytuacja dla całego ojkosu, tak? dla całego domu, bo wtedy zakładamy, że te wszystkie lary idą na śmietnik, już ich nie ma, a domownicy no, prawdopodobnie muszą tego kryosa uszanować i no, nie wiem, czy nie zostać chrześcijanami po prostu. Tak? Kiedy czytamy miejsca typu «Uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony, Ty i Twój dom» Głosili słowo Pańskiemu i wszystkim, którzy byli w Jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, odnówił ich rany i zaraz został ochrzczony On i wszyscy Jego domownicy. Tak? Albo mamy tutaj do czynienia z cudownym działaniem łaski Bożej i wszyscy, którzy tam byli, się nawrócili, dali się ochrzcić. Albo może ten kontekst historyczny tutaj działa i to jest dość trudny, dość trudny problem ale on się pojawia w momencie, kiedy właśnie analizujemy ten kontekst historyczny działania ojkos jako miejsca, gdzie ta religijność ma, ma znaczenie. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że dom grecko-rzymski to jest coś więcej niż to, co znowu mamy na myśli, kiedy myślimy o współczesnym domu, w sensie rodziny, tak, już nie mówię o budynku teraz. Kiedy myślimy o jakimś takim typowy, o typowej rodzinie, no to nie wiem, model 2 plus 2, 2 plus 3, w jednym kościele mi powiedzieli 3 plus 3, ale to chyba jestem nie, nie na bieżąco. Trochę, chyba to był żart jakiś ale, ale taka powiedzielibyśmy, nuklearna rodzina, taka mała rodzina. Ojciec, matka, dzieci. I znowu jesteśmy, cofając się o te dwa tysiące lat wstecz w innej rzeczywistości. Bo owszem, Kyrios, Kyria czy Kyrieja, dzieci, ale to nie jest wszystko, bo częścią domu są również na przykład wspomniani wcześniej niewolnicy. Tak? Oni również stanowią oikos. Tak? Oni, są własnością, oni są własnością Kyriosa. Taką własnością, którą może dysponować tak jak chce. Prawda? Paweł zresztą o tym wspomina. Znajdujemy tych chrześcijańskich niewolników, prawda? choćby Onezyma, na kartach Nowego Testamentu, więc jest to naturalne w tamtym porządku społecznym, że ten dulos, ten niewolnik sobie w obrębie tego domu funkcjonuje. Czyli już nie ma 2 plus trzy, czy 3 plus trzy, tylko jest dwa plus ileś dzieci, plus niewolnicy i to jeszcze nie wszystko, bo wspomniałem o tym takim tajemniczym wymiarze funkcjonowania ojko starożytnego, patron-klient. Coś, co nie działa już w naszym porządku społecznym. Najczęściej taki bogaty właściciel ojkosu miał, można powiedzieć, pod swoją kuratelą pewną rzeszę ludzi biedniejszych, którzy przychodzili do niego, deklarowali, słuchaj, będę twoim klientem, ale zostań moim patronem. Działało to tak, że patron w stosunku do tych ludzi, którzy deklarowali taką przynależność, był zobowiązany sprawować opiekę różnego rodzaju, włącznie z opieką materialną również. Czyli jeżeli czegoś mu brakowało, no to miał prawo udać się do tego kiriosa, powiedzieć, słuchaj, tutaj nie mam do pierwszego, może byś mi jakoś pomógł i ten kirios miał mu pomagać. Natomiast z drugiej strony, bo to jest taka kultura, w której zawsze jest coś za coś, tak? nigdy nie ma bezinteresowności, to on musiał, prawda, tutaj wykonywać jakieś prace, działania na rzecz swojego patrona. Tam zagłosujesz na mnie w najbliższych wyborach. Coś jest do zrobienia, stawiasz się tego, a tego dnia o tej o tej godzinie i wykonujesz y, daną pracę. No i to czasami całkiem spora rzesza, jeżeli ktoś był bogaty, y, takich klientów również zaczęła stanowić w pewnym sensie tą sferę ojkos, sferę domu. Zdarzało się tak, że dzień w ojkosie zaczynał się od tego, że wszyscy ci klienci przychodzili po to, żeby powiedzieć dzień dobry patronowi, zapytać, czy coś nie powinni tutaj zrobić. Być może była szansa, że coś otrzymają od niego. Czyli widzimy, że tutaj właściwie ten ojkos staje się takim, jakby to powiedzieć, małym przedsiębiorstwem wręcz. Tak, gdzie wykonuje się pewne rzeczy, gdzie są niewolnicy wykonujący pewne zadania, gdzie są klienci, którzy dookoła tego ojkos znajdują swoje miejsce. No i wyobraźmy sobie, że taki ojkos pogański staje się chrześcijański. Następuje przekształcenie, tak po pierwsze, tego ośrodka religijności pogańskiej w miejsce, gdzie chrześcijanie się spotykają, spożywają razem wieczerze, gdzie nie wiem, ludzie typu Paweł prowadzą nauczanie i do tego miejsca, tak jak mówiłem na początku, z tej ulicy otwierając bramę może wejść każdy, I mogą wchodzić klienci, jest dla nich czymś naturalnym to, że słuchają być może przesłania chrześcijańskiego w danym momencie. Czyli pomyślmy o tym, jak taki model funkcjonowania Eklezji w ojkosie się przekłada na działania ewangelizacyjne. Tutaj nie ma wytwarzania jakichś dodatkowych, nie wiem, konstrukcji, nie wiem, wydarzeń, czegoś takiego, co, co się dzieje w naszych czasach, ale oczywiście my funkcjonujemy w innym kontekście. Tutaj będziemy szukać tylko pewnych zasad działania. To, co mi się wyłania z takiego obrazu, to jest to, że chrześcijanie tamtych czasów po prostu działali w obrębie naturalnego porządku, czegoś, co nie było sztuczne dla ludzi, z którymi się stykali, więc człowiek wchodził do domu i w sposób naturalny słyszał przesłanie chrześcijańskie, widział, co tam się dzieje. Tak nie było tego rozdzielenia, my czasami nasze chrześcijaństwo Kościele w tym rozumieniu budynkowym gdzieś manifestujemy, ale w domu to już chcemy prywatności, chcemy, jak to właśnie mówiłem, te maski jakieś różne, zrzucić rolę i w końcu odpocząć. Tamten ojkost, który jest podstawą działania Eklezji działa, działa inaczej. Być może to jest dla nas jakaś wskazówka do tego, żeby się zastanowić, na ile bylibyśmy w stanie prowadzić działalność ewangelizacyjną, w ramach struktur takich, w których normalnie funkcjonujemy. Jak sobie przygotowywałem ten materiał, to trafiłem na stronę takiego amerykańskiego kościoła, już nie pamiętam gdzie i oni ku mojemu zdumieniu właśnie wykorzystują ten model OIKOS w całym swoim funkcjonowaniu. I na przykład założyli sobie, że każdy z nich to trzeba ukontekstualizować. Dzisiaj już nikt z nas nie jest patronem, który ma swoich klientów i jest w stanie oddziaływać na nich w sposób naturalny, prawda? Nikt z nas nie ma niewolników po to, żeby też im przekazywać pewne rzeczy, ale funkcjonujemy w sieci powiązań takich naturalnych. Nie wiem, chodzimy do lekarza, do fryzjera, nie wiem, do sklepu jakiegoś i oni mówią, no i tak funkcjonujemy, każdy z nas mógłby wymienić pewnie z 15-20 osób, z którymi na stałe ma kontakt i ku zdumieniu większości z członków tego kościoła okazało się, że no może jedna czwarta w ogóle miała świadomość tego, że oni są chrześcijanami, tak? czyli jakoś nie wykorzystujemy tego potencjału. Nasze relacje z ludźmi są powierzchowne często, prawda? Podczas gdy można byłoby poprzez, no nie wiem, zadanie jednego, dwóch pytań wejść na inny poziom relacji i w ten sposób może właśnie zrealizować ten model Kościoła Nowotestamentowego, który oparty na naturalnych relacjach, w których ludzie funkcjonują, prawda? My bardziej myślimy eventami, tak? To trzeba by zrobić jakiś festiwal, prawda? I wtedy na pewno przyjdą ludzie, będzie show, będzie wydarzenie, będzie czuć, że coś się dzieje i wtedy to będzie ta okazja. Natomiast mniej, sam zresztą tak prawda się łapie na tym, wykorzystujemy to, że funkcjonujemy w sieci naturalnych związków z ludźmi, tylko ich nie wykorzystujemy z różnych pewnie przyczyn. Także to myślę, że taka nauka mogłaby... Z, z tego ne, dla nas płynąć. Kolejna rzecz, która tutaj zwraca uwagę naszą, kiedy analizujemy ten ojkos, no to oczywiście to, że na ten ojkos składa się kyrios Kyria, mążona, czyli relacje małżeńskie. No i można by się zastanowić, jak te relacje małżeńskie funkcjonowały w tamtym momencie. Jeżeli ojko stawał się chrześcijański, to czy coś się zmieniało w tych relacjach między mężem i żoną, między poganinem i poganką? My wiemy, że ta rola płci to jest bardzo taka kontrowersyjna sprawa dzisiaj, prawda? Wszyscy się zastanawiają nad tym, to co z tymi kobietami w kościele, czy one coś mogą powiedzieć, czy mają mieć na głowie prawda, różne chusty, jak to w ogóle ugryźć. I myślę, że jednym z takich wątków, które warto tutaj, którym warto się przyjrzeć jest no właśnie znowu ten ojkos. Tak? No jak to działało wtedy, tak? bo my nasze zasady wyciągamy z świata Nowego Testamentu, który realizuje model eklezji jako ojkosu. Jak to wówczas działa? No wówczas rzeczywiście jest tak, że Kyrios jest panem, jest właścicielem właściwie całego tego yy, ojkosu. Chociaż czasem się, zdarza, czasem się zdarza, że na czele ojkosu stoi kobieta. Wszyscy czytaliśmy o takiej diakonisie Febe. Badacze tutaj są przekonani w większości, no, że ona była przykładem samodzielnej kobiety, tak, jej, która nie zależała od władzy żadnego mężczyzny, ani ojca, ani męża. To się mogło zdarzyć w Rzymie, prawo rzymskie pozwalało na takie rzeczy. Więc niekoniecznie zawsze Kyrios, ale czasami Kyria. No ale zobaczcie, co się wtedy dzieje. Jeżeli tam w liście do Kolosan zamiast Nymfasa byłaby Nymfa i Eklezja, która jest w jej domu, no to byśmy się zastanowili nad tym, no to czy jeżeli w domu Nymfy spotykała się Eklezja chrześcijańska, to właśnie kto by jej zabronił zabrać głos? Jeżeli to ona była tą osobą, która tam rządziła prawda, w tym domu. Także tutaj takie ciekawe rzeczy skakują, takie do przemyślenia, prawda, co, co, jakby to można było traktować. No w każdym razie w takim typowym modelu Kyrios jest tym panem, właścicielem domu i przede wszystkim dba o potrzeby materialne, zapewnienie potrzeb materialnych. Kyria raczej jest taką strażniczką ogniska domowego. Tutaj ważne jest dla niej, żeby nie wiem, nie przyniosła na przykład jakiegoś wstydu, prawda, dla ojkosu, dla rodziny. W tych relacjach się to, to, się to układa, prawda. No i w związku z tym naturalne jest, że jeżeli Kyrios staje się chrześcijaninem, no to on zaczyna być nadzorcą eklezji, tak, która się mieści w tym domu. I to jest kolejny ciekawy wątek, który nas przenosi na poziom takiej terminologii chrześcijańskiej. Jak zauważyliście, w Nowym Testamencie ciągle mamy do czynienia z terminologią rodzinną. Ciągle się pojawia ojciec, syn, ale też brat, siostra, prawda? To wszystko nie jest przypadek. Starożytni mieli możliwość w tamtym czasie prowadzenia takiej działalności w ramach takich stowarzyszeń dobrowolnych, m.in. stowarzyszeń domowych. Różnego typu były też stowarzyszenia sportowe, na przykład i inne. Kiedy odnajdujemy stare materiały, źródła, jakieś inskrypcje też starożytne, które pokazują nam działanie takich stowarzyszeń, znajdujemy dokładnie taką samą terminologię. Nie wiem, członek klubu sportowego mówi do innego bracie, czy ktoś, kto jest na czele, jest ojcem tego, czy spotykamy ojca synagogi na innej płaszczyźnie. To nam pokazuje, że ta terminologia rodzinna, domowa ona organizuje życie tamtych ludzi. I Nowy Testament to pokazuje w doskonały sposób. Tam się nic nie zadziało nie inaczej. Pojawiły się tylko wartości chrześcijańskie w tej strukturze. Załóżmy, że taki Kirio stał się chrześcijaninem, to pewnie będzie tym, który nie opiera swojego bycia ojcem na sprawowaniu władzy i na strachu, tylko na miłości. Tutaj nastąpi przewartościowanie. On będzie otaczał miłością swoją żonę, prawda? natomiast nie będzie traktował jej przedmiotowo. No, niemniej jednak te role domowe byłyby do przeanalizowania. Zresztą ciekawe jest samo podejście Pawła do małżeństwa w siódmym rozdziale. Pisze, że jeśli zawrzesz związek małżeński, nie zgrzeszysz. To tutaj też rzucałoby ciekawe światło na postrzeganie pewnych rzeczy, że już nie wspomnę o słynnym 11 rozdziale Koryntian 2,16, o nakrywaniu głów. Niemniej jednak, patrząc na Nowy Testament, widzimy, że kobiety w kongregacjach pawłowych odgrywały znaczącą rolę. Rzymian 16,3. Pozdrówcie pryskę i chwile współpracowników moich. Ja się zawsze zastanawiałem, jak ten pryska i akwila, to który to facet jest, nie? chwila <laughs> to po łacinie z orzeł, więc może łatwiej nie będzie sobie tą akwila jako orzeł skojarzyć z mężczyzną, ale to jest ciekawe. Pozdrówcie pryskę i akwilę. Bardzo nietypowe. Kobieta w starożytności, jeśli była przedstawiana, była przedstawiana przez pryzmat jakiegoś mężczyzny. Żona tego tam, albo córka tego. A tutaj pryska się pojawia na pierwszym miejscu. Bardzo znamienna historia. Dalej ten sam rozdział 16 listu do Rzymian 67. Pozdrówcie Marię, która wiele się natrudziła dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych i współwięźniów, którzy należą do grona wybitnych apostołów. Nie wiem jak w waszej Biblii Warszawskiej, czy tam jest Junia, czy Juniarz, bo w niektórych przekładach jest kobieta, jest Junia, Aha, w niektórych jest mężczyzna, tak, bo tam jest takie fajne miejsce, że ten sam wyraz, ta sama sekwencja liter może znaczyć imię męskie lub żeńskie zakładamy, że raczej żeńskie tutaj, jest wymieniona w gronie wybitnych apostołów kobieta. W 1 Koryntianie 11,5 kobieta zabiera głos na zgromadzeniu, modląc się lub prorokując. Więc tutaj nie w kontekście nauczania, ale, ale zabiera głos. Natomiast Pryska i Akwila razem nauczali Apollosa, drogi pańskiej, człowieka, który znał tylko chrzest, Jana natomiast głosił Drogę Pańską, takie tajemnicze miejsce, więc również brała udział w tym nauczaniu. Także bardzo ciekawe byłoby prześledzić to przez pryzmat tego kontekstu historycznego i pod tym kątem zastanowić się nad funkcjonowaniem kobiet w naszych eklezjach, tak, które już nie są oikosami, gdzie świat się, świat się już zmienił. Świat nie jest oparty w taki sam sposób na oikos, jak ten świat Nowego Testamentu grecko-rzymski. Też nie będziemy przekładać modelu tego kościoła nowotestamentowego na dzisiejszą rzeczywistość, prawda, bo ona już jest inna. To, co możemy zrobić, to pewnie wyciągnąć, spróbować wyciągnąć jakieś zasady funkcjonowania. Myślę, że dla mnie najważniejsze to jest to, że dom niekoniecznie musi być twierdzą i powinien być miejscem takim, gdzie... Wartości chrześcijańskie, biblijne się kultywuje i one są otwarte dla ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz bez jakiegoś no, większego problemu. Dwa, że Kościół jest mądry i wykorzystuje to, co na zewnątrz się dzieje, to w jaki sposób ludzie się organizują, jak funkcjonują, po to, żeby przekazywać swoje przesłanie w sposób jak najbardziej naturalny, bez tworzenia rzeczy, które być może są sztuczne, być może media komunikacyjne, prawda? To, co jest właściwością naszego czasu, to jest to, co powinniśmy bardziej eksploatować, różne Facebooki i Twittery, takie, takie, takie rzeczy. Być może powinniśmy się uczyć o relacjach rodzinnych między mężem, żoną, rodzicami i dziećmi, patrząc na to, jak to funkcjonowało w tamtym czasie, jak wartości chrześcijańskie zaczęły przenikać tamtą rzeczywistość, taką społeczną. Bardziej tak, niż próbować przenosić model w sposób sztuczny, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo no, gdybyśmy byli, to pewnie trzeba byłoby się zatroszczyć o to, żeby paru niewolników sobie choćby sprowadzić, żeby działali w tym naszym ojkosie. Taki obraz tutaj spróbowałem wam naszkicować, żeby zobaczyć ten model eklezjalny, ten model Kościoła Nowotestamentowego. No i poddaję pod refleksję. Ja sam chodzę z tym, zastanawiam się, w jaki sposób to się może przekładać na naszą rzeczywistość, czego powinniśmy się uczyć? No, jednocześnie widzimy, jak ten kontekst historyczny nam tutaj wkracza i w troszeczkę innym świetle pozwala postrzegać pewne sprawy. Dziękuję Wam za cierpliwość.